Jedziemy, w takim razie wyczekamy. Dobra, ale nagrywamy godzinę morsków. Dobra, 3, 2, 1. Witamy Fandos podczas gra konkuracji konsolowa. Nie tylko. Odcinek 279, ja nazywam się Damian Kadachman i ze mną jest... Juliusz Mczalski. Eee, Juliusz. Witam Cię Juliuszu. No patrz, eee, miał być pierwszy odcinek w tym roku z Tobą i... i, i problemy no i w zasadzie się... jest, no, w zasadzie jest. No. No I teraz jest pierwszy odcinek z Tobą, tak. Miał być w ogóle pierwszy odcinek Fandos Magierii, być z Tobą, a tu... Prawie dwa miesiące musieliśmy czekać Juliuszu no. Drogi. Wiesz co, może tak od smutnego akcentu zaczniemy. Nie wiem, czy Osiem czy... kilometrów przebiegłem dzisiaj. A. Tak? Właśnie jak tam twoja aktywność fizyczna? Bardzo dobrze. Biegasz wokół tęczy spalonej czy już tej tęczy nie ma podobno? Nie, ja tam nie mieszkam w ogóle. No ale wiesz, jako prawdziwy Polak powinnoś biegać, wiesz, nadkładać kilometry. Więc powinieneś zrobić y, raz y, plac, nie, tam wiesz, Krakowskie Przedmieście, a później y, jeszcze plac Zbawiciela. Wtedy jesteś y, prawdziwym Polakiem. Ponad hmm. podziałami. No, wiesz, mam inny pogląd w tej sprawie, ale okej. Okay. Y, no ale powiedz mi, jak tam u Ciebie z tą aktywnością fizyczną, czy wprowadzasz sobie element y, Gram gramifikacji, jak to się nazywa ładnie? Czyli obudowałeś sobie jakąś generację wokół tego swojego biegania? Nie, ja biegam niestety na pałę. Powiedz, mhm. że są takie aplikacje, jak nie wiem, czy lubisz zombie, y można jest, uciekać przed zombie, masz słuchawkę... Nie, z powie z co, bo wiesz co, bo ja mam w ogóle taki, y taki styl i takie podejście, że ja generalnie biegam bez żadnej, bez, bez muzyki, bez niczego, po prostu słucham wsłuchuję się tak naprawdę w siebie, w rytm oddechu i tak dalej I to... czy tworzysz jakieś nie wiem, obrazy w głowie, czy po prostu próbujesz się tak, wiesz, taka mantra, takie wyłączenie się, wiesz, wchodzisz w rytm biegu i próbujesz wyłączyć umysł nie myśleć o niczym. To jest, no, chyba nie próbuję to zależy, wiesz, różne mam myśli w głowie czasem myślę o pracy, czasem myślę o życiu o różnych, o rozwiązywaniu problemów różnych, zazwyczaj. Ja o to... nieskończoności wszechświata. Nie, no, albo w ogóle nie myślę, albo myślę o tym, że no, dzisiaj jest dobry dzień, żeby pobiec 8 kilometrów. Mhm. No, tak tak spokojnie, tak nie, nie, nie szarżujesz. W sensie? No, w 8 kilometrów to nie jest chyba jakoś tak strasznie dużo. No, wiesz, jakbyś, oczywiście nie będziemy podawać na antenie, ale jakbyś spojrzał na moją wagę, to byś powiedział, że 8 kilometrów w moim wykonaniu to jest powiedzmy jak 20 w twoim, no. Aha. Myślałem, że chcesz się pochwalić, że już jest po prostu taki, taki progres, że wreszcie wskazówka odbiła się od tej. No krawędzi. właśnie nie. Mhm. Ale ten smutny element, od którego chciałem zacząć, to nie wiem, przeczytałeś. Tą wiadomość. Ona się w internetach pojawiła niedawno. No. Harold Ramis odszedł. Kto? Harold Ramis. Aż Świetny aktor, reżyser e, szczególnie filmów komediowych. No, chyba pamiętasz e, Ghostbusters. Aha, on grał w Ghostbusters, no widzę, tak. No, oczywiście, no i to jest e, doktor Egon Spengler z Ghostbustersów. Szkoda gościa. Ja go bardzo biłem, szczególnie, że on... E, A ile miał lat? 69. No to, wiesz co, młody chłopak jeszcze. No bardzo chyba, młody. Że no, no on tam... <głos> Z tego co tam doczytuję to jakiś tam problem właśnie z chorobą, z którą się borykał od wielu lat z systemem odpornościowym. Szkoda, szkoda. Dobrze. To inna druga wiadomość smutna. Teeth. Nie wiem czy jesteś wielkim fan, fanem Tifa tej serii. Wiesz co? Ja powiem tak. Bo to jest bardzo ciekawe, wiesz, a propos Tifa, Ja pamiętam, że byłem wielkim fanem, jak wyszedł Tif, mhm. ale byłem wielkim fanem pierwszego poziomu. Rozumiem. Natomiast w momencie, kiedy tam... już rozumiem, Zatrzyj... ale... Okej, okay, to ja ci mówię, już wytłumaczę. W momencie, kiedy tam się pojawiały jakieś te historie o jakichś zombiakach, ta cała jakaś taka quasi, jakaś nadnaturalna yy, narracja, tak. to mi się nie podobało. Gdyby Tif był grą Taką mega, wiesz, realistyczną, pokazującą gościa, który się włamuje i, i, i tyle. To tak, ale, ale tam chyba ta magia i to wszystko. Ja Bardziej wolałem czuć, że to jest prawdziwe średniowiecze, a nie takie powiedzmy, fantazy. No. No zastanawiam się, czy by ci przypadło do gustu ta reinkarnacja. Najnowsza część, bez numerku. No to zależy, bo ja nie wiem, widziałem rzeczywiście jakieś tam pojedyncze screeny, no ładnie to wygląda. Ładnie bardzo to... ładnie, ale oceny są w miarę przeciętne. I ja nie chcę tutaj się specjalnie wypowiadać. No, ale ja nie... się, że na, na szczęście ta gra nie wyszła na To umówmy się. No właśnie, całe szczęście ominiecie. cię, chociaż na, na PC to wyszła. I no ale PC... mój PC, obawiam się, że jest za dobry, żeby tego rodzaju programy... Wiesz, mógłbyś się poświęcić i na przykład wiesz, grać w maksymalnych ustawieniach, nie? nie musisz ja? się być, się, bo ja wiem, że ja? ty jesteś estetą, ty, ty, ty lubisz na przykład tak, tak umartwiać swoje oczy, ciało, uszy no nie? i wszystkie ustawienia mieć na minimum, rozdzielczość, jak się da, to daje 640 na 44 Ale wtedy 60, mam yy, 589 klatek na sekundę. To, to się nazywa taki True PC Gaming Experience. No dokładnie. Wiesz, yy, bo tak naprawdę jak nie masz minimum tam 600 klatek na sekundę na PC, to znaczy, że jesteś, wiesz, ta gorsza kasta. Nie? Taki... Wiesz, bo nie My liczy się tak grafika, tak... liczą się klatki na sekundę. Już tak, nie, nie rób ze mnie idioty. <laughs> Ups. Mhm. Ale nie, yy, właśnie to mnie ciekawi, że... Yy... A ja w ogóle nie śledzę informacji, wiesz, ja tu się spodziewałem, że ty mi powiesz, nie wiem, czy słyszałeś najnowszą informację, Nintendo w Polsce, tak? Skracowało... Nie, o, Nintendo ostatnio się dowiedziałem, słuchaj, poszedłem do mojego ulubionego sklepu z grami, Ultima, i przede mną był jakiś facet, który był, wiesz, może słucha, może ten taki strasznie zakręcony na punkcie w ogóle PS4. Nie wiem, chyba był w ogóle. Nie słyszysz różnych słów, ale dziwnie się zachowywał co najmniej. A jak wygląda? Nieważne. Woda, broda, wąsy. Nie. nie. I słuchaj, i, i no i się okazało, słuchaj, że właśnie jak odbierałem grę, to się okazało, że, bo zapytałem, czy, czy zamierzają mieć Wiloty jeszcze w ofercie i się okazało, że na razie raczej nie, chociaż wszystko zależy od tego, bo od tam kwietnia czy od marca, znaczy właśnie usłyszałem, że od kwietnia wchodzi ten polski polskim dystrybutorem Nintendo, będzie jakaś tam czeska firma. Ale pomyśl, jak, jaka to jest moc paromilionowy kraj, nasi czescy bracia po prostu mają tak prężnie rozwijający się rynek Nintendo, że wyjeżdżają na ten daleki wschód, na tą prowincję zwaną Remain? prostą i, i, i mogą... Nie wiem, znaczy, moim zdaniem to jest jakaś, wiesz, problem nie tylko tego, że... Zresztą, moim zdaniem, słuchaj, to jest... Moim zdaniem to, ja ci powiem, co, co ja myślę, moim zdaniem to jest generalnie jakiś ogromny brak wyobraźni. Nie wiem, czy po stronie Nintendo, czy po stronie firmy z Polski, ponieważ wydaje mi się, że Nintendo jest idealną konsolą rodzinną i jest tak kompletnie inną konsolą niż PlayStation 4 czy Xbox One czy Xbox tam 360 czy PS4, że wydaje mi się, że, że jakby to tylko pokazuje, że, że jednak w Polsce ten rynek gier wideo to jest jednak... Taki... No właśnie, ale wiesz co, on się trochę nasycił tymi kilkoma grami, bo na pewno Wii U... Ja myślę, że się rynek w Polsce niczym nie nasycił, bo, bo, bo rynek... Czy Ale... się nasyci. ja mówię o tych ty, ty, użytkownikach, którzy chcieli czegoś innego i byli zainteresowani tym, że Wii to była, Ale była poczekaj, nowość ja mam, świeżość. Czekaj, ja mam wrażenie, że ty mówisz cały czas o, o tym, jak Wii jest postrzegane na świecie, albo czy Wii Nie Wii jest... w Polsce, w Polsce, bo ja, ja to powiem w tak. Polsce, w Polsce Wii U jest nijak postrzegane, ponieważ w Polsce Wii U nie dostaniesz w żadnym yy, yy, w normalnym sklepie, no. By, by ja widziałem przez. Wultimie nie ma? Znaczy, w Ultim ale Ultima sprowadzał już sobie, wiesz, to, to, to są, to, wiesz, Ultima to jest taki sklep profesjonalny, dla prawdziwych graczy, dla, dla, dla pasjonatów, którzy wiesz. To natomiast... Nie, no, Co dla wie? pasjonatów, no to tak samo jak wiesz, jak, jak masz sklepy z profesjonalnym, tak. nie wiem, sprzętem do wędkarskim. wędkarskim. To, to w takim sklepie ci sprowadzą, powiedzmy, jeżeli to jest rzeczywiście sklep profesjonalny i wiesz, i, i prowadzony też przez pasjonatów wędkarstwa, to ci sprowadzą wszystko, co chcesz, no, albo generalnie się jakoś tam dogadasz. Natomiast, albo właśnie tak jak z grami planszowymi, wiesz, sprowadzonymi z zachodu, tak? Znaczy, jeżeli to jest taki sklep jak powiedzmy Rebel, no to będą mieli w swojej ofercie także, no ale Rebel to jest wyjątek, tak? Więc Ultima też jest swego rodzaju wyjątkiem, w, w, tylko że w branży gier y, komputerowych. I Natomiast generalnie, wiesz, ja, ja widziałem, że rzeczywiście Wii U było w ofercie przez jakiś czas, chyba na samym początku takich sklepów jak MediaMarkt czy Saturn, ale nie jestem pewny, bo już... Wiesz, tej... problem był taki z Wii U, że było bardzo mało tych konsol, że był problem na początku, że mnóstwo zamówień przedpremierowych zostało anulowanych, bo się okazało, że polski dystrybutor, czy w ogóle dostawca konsol na polskim rynku, jeśli mogę tak to powiedzieć, no... Samo Nintendo zdecydowało, że rynek jest tak mały i nieznaczący, ale że. Nie ma dystrybutora Nintendo i właśnie o to chodzi, że cały czas nie ma. Ale kiedyś był. Nie, ale to był w Standard Blower. Standard Blower. Ale to, tak, ale to mówisz o austriackiej bodajże firmie, ale to mówisz o Wii, no tak. Tak, znaczy no, to było na Nintendo. Samej... To ale to było na taki... No tak, ale to było dokładnie na takiej samej zasadzie, jak dzisiaj ta czeska firma, która wchodzi od. Yy... Ale powiedzieć coś... tak, że to jest, to jest to samo, co się dzieje na przykład z, z Microsoft Polska. I tylko yy, to, że Xbox ma. No, czy, że Xbox jest częścią Microsoftu, tak? Więc te przedstawicielstwo Microsoftu w Polsce jest dosyć silne, więc nawet jeśli ten oddział zajmujący się konsolami w Polsce miałby być wiesz, jakimś tam piętrem, czy tam, nie wiem, pokojkiem w piwnicy, to i tego nieoficjalnie mogą to utrzymywać. Ale przecież tak nie było. Kiedyś sam pamiętasz, przed wielką rewolucją Polski Live, do którego też przyłożyłeś palec, do której przyłożyłeś palec, było, no, Microsoft Xbox Polska, to była niesamowita marka, firma, no, mnóstwo ludzi zaangażowanych w promocję tego, wiesz, te fandeje. to wszystko i nagle się okazało, że ta para, wiesz, zniknęła, nie, że, że przestano w ogóle napędzać ten, ten, tą, tą, tą machinę marketingową, to, to wszystko, a dlaczego? No, chyba jesteśmy na tyle dorośli, że wiemy dlaczego gry się jakoś chyba nie sprzedawały tak dobrze jak na innych konsolach, mimo że y, graczy było y, jest pewnie z kilka razy więcej no ale wiesz, ale wydaje mi się, że to jest chyba jednak y, y, jakaś kwestia jednak obecności trzeba uczciwie niestety powiedzieć, że jeśli chodzi o i nie było w polskiej telewizji, w mediach, nigdzie nie było żadnych reklam, natomiast w tych, w, w prasie papierowej nie było, wiesz, tak, chodzi wiesz co, ja się nie zgodzę. nie, ale, chodzi, no, ale no, co się nie zgodzisz, no ty nie to żyjesz w Polsce od kilku lat, premiera natomiast... Nintendo 3DS w Polsce to była robiona z taką pompą, jak jakaś rewia mody, jak jakiś wszyscy najwięksi dziennikarze growi zaproszeni na specjalne, wiesz, fajerwerki, jacyś DJ, jacyś. Wiesz, ale wiesz, ale ja mówię o o... reje, nakręczając. Ale, ale ja mówię, ale o czym mówimy? O jakimś pojedynczym evencie, na, wiesz, ja, ja, nie mówię to kilka, ale, temen, ja nie mówię. o było kilka, tylko że. Ale nie mówię o 3DS-ie, bo ja 3DS-em się nigdy nie interesowałem, ale ja mówię o Nintendo Wii na przykład. Wiesz, coś w tym jest, jeżeli ja w tamtym czasie czytając różnego rodzaju kupując w, w, w, w tych wczesnych latach Xboxa, PlayStation 3, kupując <coughs> prasę o, o grach, kupując, nie wiem, PSX Extreme, CD Action i tak dalej, tam generalnie tam, nie, tam, tam się reklamowała i, i były duże kampanie PR-owo reklamowe gier na PlayStation, gier na Xboxa, gier na PC ty natomiast gier na Wii nie było, nie było tego. To, że był no jakiś Te gry się niebez... sprzedają w tych, takich ilościach, że zapłacić kilka tysięcy za, czy kilkanaście tysięcy za reklamę w gazecie nie jest dużym problemem a przy sprzedaży wierna no tak, Wii U, które no nie, to... nie w setkach sztuk czasami, tylko nawet, tylko masz kilkadziesiąt sztuk. No to jest... To, to, to, to no jest nie, ale, ale chyba widzisz jakiś, jak, jakiś irracjonalny element w swojej wypowiedzi, bo, bo, bo jeżeli... jeżeli yy, masz rację, tak? Masz w zupełności rację, no tylko, że jeżeli tym bardziej nie będziesz robił reklam, to tym bardziej się nic nie sprzeda, tak? Nie ja ci rozumiem, tylko chodzi no o to, że, zainwestu... że te reklamy kiedyś Proszę, były. Zasada rynku, Damian, jest prosta, tak? Im więcej zainwestujesz, tym więcej wyciągniesz. Tak. Jest też coś takiego, że na polskim rynku PlayStation ma niesamowitą, niesamowitą przewagę, ale myślę, że i to jest, nie wiem, może zdradzam jakieś pomysły, może jakiś sprytny facet to kiedyś albo kobieta podchwyci i założy firmę, i na tej bazie, bo wydaje mi się, że jest scheda Nintendo, do której można by się, jakaś spuścizna Nintendo, do której można by się było odwołać. W końcu te pieprzone gry na Pegasusa, no to, to jednak wszyscy Maria kojarzą i wszyscy Maria pamiętają, więc. Ale to wy... było 20 lat temu. Ale co z tego, ale jest to coś, do czego można się odwołać i na czym budować generalnie jakąś tam swoją, jakąś tam swoją obecność, czy, czy próbować budować jakąś tam narrację, jakąś opowieść marketingową. Natomiast. Tego nie ma. I, i, I słuchaj, impreza jedna czy druga dla garstki dziennikarzy yy, yy, w polskich mediach, żeby się, że tak powiem, nażerli yy, i napili za... Na za, żerli, za ta... tak. Generalnie niczego, wiesz, co... No nażerli. Na no ale stary, no mówię się, no, no to na chodzi. Nażerli, Nażerli. <laughs> na Natomiast generalnie, wiesz... Nażerli się nażerli, bo to jest... Ja, ja uważam, że nażerli, więc żeby się nażerli... jeżeli to, na nie... to mi się tak że troszeczkę z orgią seksualną. Więc, więc żeby tak się, się nażerlają, w ogóle się jak robaki, z się z napili, yy, no to jest, wiesz, no to jest bzdura, tak? No to, to, to, to do niczego nie prowadzi. Natomiast zwróć uwagę jednak, że kampania nawet na PlayStation 4, Xbox One znowu jest, jest mało obecny. Ja jak jestem... Słuchaj, ja... Mówi ci to, wiesz, mówi ci to człowiek, który od, od pewnego czasu praktycznie się wyautował, jeśli chodzi o, o, o tą branżę gier. Nie do końca, ale w jakimś sensie... Scamming outowałeś się, tak. Tak. Yy, co? Nie, outowałeś się. Jak to? Nie? Nie, nie, nie tak chciałeś powiedzieć? Nie. nie wyautowałem się. A, wyoutowałeś. Ja że zrobiłeś coming out. No właśnie, nie zrobiłem coming wyautowałem. To znaczy, wiesz, od, przez ostatnie lata w ogóle nie śledziłem tego, co się w tej branży dzieje, generalnie. I jeżeli ci mówię o tym, że wiesz, że w, z moich obserwacji, wiesz, ja jak, nie śledząc żadnych gazet, ja wiem o PlayStation 4, widziałem reklamy, widzę o tym, jak to jest yy, nagłaśniane, czy, czy w telewizji, czy gdzieś. Jest to zupełnie inna, wiesz, nie dziwię się, że w, jest w ogóle... Jest jedna rzecz, która, która nie stoczyła raka znaczy, która nie toczyła raka, jeśli mogę tak powiedzieć. Jeśli chodzi o PlayStation 3, i, i no do tej pory, jeśli chodzi o nowe konsole, też. To jest to słowo na P. Tego tak wszyscy byłem się używać. Co? Piractwo. Yy, piractwo na Wii, piractwo na 3 ds piractwo na PSP zniszczyło te konsole. Yy, znaczy. No nie, DS 3DS, w... nie, no, No sorry, no, Nintendo 3DS przeżył taką samą. Znaczy 3DS, ja się się, się. 3DS się ma dobrze, bo to jest ta nowa ale bardzo dobrze. No, Ale chodzi o to, że na DS-ie było ta mnóstwo ta gier, to się świetnie sprzedało, ale było też mnóstwo gier, które były potencjalnymi hitami i one oczywiście były hitami w wielu przypadkach, na przykład jak Chinatown Wars, tak jak GTA, teraz się sprzedało poniżej oczekiwań wszelkich. Ja, jak na taką ilość po prostu yy, konsol na rynku, taka penetracja rynku jeśli chodzi o konsolę, a tak niska sprzedaż no coś jest nie tak nie i, i, i no łatwo było no, się domyślić dlaczego tak się dzieje nie? i yy, Wii zapewniam cię yy, mój drogi przyjacielu yy, miałoby, znaczy Nintendo odniosłoby niesamowity sukces w Polsce gdyby sprzedawało więcej gier i oczywiście te pieniądze, które oni mieli, oni wydali nierozsądnie, zamiast na przykład na reklamę w, w magazynach ja myślę, że korowych, oni nie, wydali słuchaj, na, na taką prezentację, taką galę bo taka gala to kosztuje kilka e, dziesiąt tysięcy co najmniej nie? ja nie mówię o jedzeniu samym nie, ale, tak, żeby ale nie wiesz, mi się wydaje, grudnia. że to potwierdza ale mi się wydaje, że to potwierdza że generalnie, to potwierdza kilka rzeczy że generalnie, no nie ma sensu żeby Nintendo się pchało do tego kraju to znaczy oczywiście ja się cieszę bo tego to się robi tylnymi drzwiami przez jakąś firmę czeską Conquest, czy jak się nazywa która niby będzie dystrybutorem, ale dla nich to tak naprawdę to będzie rynek, dla którego nie opłaca się nawet nikogo w Polsce bezpośrednio zatrudniać. Osoby, które będą odpowiedzialne za polską stronę internetową nazywają się Google i no, o nazwisku Translate. nie? Pan Google Translate. I, I tyle. I zobaczę, że tak to będzie wyglądało, że się nic nie zmieni i jest strasznie. Więc seriuszu, ale ja rozumiem, że ty jesteś nadal bardzo oczarowany, Wii U. nadal grasz, nawet tu zdradziłeś mi w kuluarach, że yy, postanowiłeś wrócić do tej gry, która cię złamała. Batman... Tak, ale jeszcze za wcześnie, żeby mówić, bo, bo jeszcze nie doszedłem do tego momentu, który mnie wtedy odrzucił. Aha, aha. Czyli od nowa grasz, tak? No, chciałem później nagrywać, to ty mnie zmusiłeś dzisiaj. Czy chciałem wiesz? Ja mogę no. później, ale tym jeszcze dzisiaj musi być, więc jest. No bo chciałeś jutro, a jutro to jest wiesz. Jutro to będzie futro. Okay, Proponuję, to... żebyśmy nagrali za tydzień znowu podcastam, Zarezerwuję, chciałbym zaklepać no, sobie dobrze. miejsce, żebyś no. nie zaprosił nikogo w moje misję. To już będę na pewno miał za sobą Super ten Mario 3. Etap, nie, sub... będę miał za sobą Super Mario 3D World i wreszcie proszę. opowiemy o jakiejś sensownej grze, a nie wiesz o, o jakimś Srifie czy tam Tifie. To Ja ci zapytam, Juliuszu, w takim razie, co ostatnio porabiasz, co ostatnio grywasz, co ostatnio czytasz, mm. może jakieś planszówki. Wiele osób zauważyło, między innymi tutaj Kuldan, z tym nagrywamy, że dawno nie nagrałeś fantastycznej recenzji. A co, wy już mnie obgadywaliście na ostatnim odcinku? Nie, nie, no w odcinku nie, ale oczywiście w kuluarach. Mówimy, o, ten Julius, tak, ten od planszówek, tak, Bo się nie świetne, jak świetne filmy gdzie one nie, są, co się dzieje, nie. dlaczego nie ma Za, więcej gier. Bo to, słuchaj, no, prawda jest taka, że żeby m, nagrywać, żeby nagrywać, żeby nagrywać planszówki, no to trzeba jednak niestety mieć na to kupę czasu, no. Mhm. Bo nie, no chodzi o to, że, że, o, że te twoje filmy są o, świetne, one w bardzo y, przystępny i, i taki skondensowany sposób wyjaśniają, o co chodzi w grze, jednocześnie bardzo ładnie prezentują ją, znaczy, montaż, fantastyczny lektor, ja nie wiem skąd tego gościa wziąłeś, ja bym go wziął, żeby on mi tutaj wiesz, czytał napisy do podcastu, Hipnotyczny, hipnotyzujący głos, nie, że to jest bardzo fajnie zrobione, że to jest świetna forma i, i, i ostatnio... No to prostu... miłe, to dziękuję ci za to słowa, tak, Fiat Be, które, pewnie, które pewnie tak powiedziałeś, bo tak wypada, ale dziękuję ci. Słuchaj, ja, Natomiast ja, powiem ci szczerze, ja powiem Ci szczerze, yy, nie przekonałeś mnie. To znaczy, nie zachęciłeś mnie bynajmniej do tego, żebym yy, robił więcej recenzji gier planszowych. Ale to yy, znaczy, że yy, yy, bo mi się nie nie nie ch ostatnio w nowe gry planszowe, czy... Ja grywam, grywam, oczywiście, ale, ale nie chcę mi się. Chociaż ostatnio chyba trochę przestałem. To znaczy grałem, wiesz co, w ostatnio w nową grę portalu, m, która się nazywa Tajemnicze Domostwo. No proszę, ale to jest jakiś taki z klimatem gorący, czy... Nie, nie, nie. To jest, raka jest, Agricola. Nie, ani jedno, ani drugie. To znaczy, to jest bardzo lekka, w zasadzie imprezowa można powiedzieć gra, w której ymm, w powiedzmy, z jednej strony. W, w zasadzie bazuje na, na grze w skojarzenia. To znaczy jest, jest kilka, nie wiem, trzeba odgadnąć powiedzmy, okej, okay, to spróbuję ci to odpowiedzieć. C trzeba odgadnąć czym? Zostało popełnione morderstwo, gdzie zostało popełnione morderstwo, czyli w jakim pomieszczeniu, mhm. y, czy tam w jakiej lokacji, i kto popełnił. I generalnie w zależności od liczby graczy układa się na stole odpowiednią ilość, na przykład, nie wiem, pięć kart y, jest w sumie z 20 czy tam 19 kart y, różnych przedmiotów. Y, pięć kart z, mówię teraz o rozgrywce na dwie osoby. Pięć tak. kart, pięć kart y, miejsc i pięć kart, y, pięć kart, y, pięć kart y, tak. y, osób. Do tego jest cała talia 80 zupełnie osobna 87 kart snów, powiedzmy. Tak, tak to się nazywa snów generalnie. I teraz chodzi o to, że jeden gracz wciela się w ducha i on będzie z tych kart rozdawał podpowiedzi dla graczy, a, a, drudzy, a pozostali gracze wcielają się powiedzmy w detektywów, którzy tam siedząc w tym tajemniczym domostwie śnią jakieś dziwne sny. I teraz generalnie chodzi o to, że w pierwszej kolejności trzeba odgadnąć każdy z graczy musi... Każdy z, aha, i teraz oczywiście ten gracz, który gra ducha wybiera dla każdego gracza zestaw składający się z broni, czyli z, z przedmiotu, z lokacji i z, i z miejsca, i z, i z, i z osoby. I jego zadaniem za pomocą tych 80 kart snów jest naprowadzać te postacie na, na odgadnięcie, na przykład, na, a te sny są takie pokręcone, nie, i na przykład, nie wiem, y, może dać ile chce kart podpowiedzi, tak, czyli daje, wiesz, dajesz podpowiedź i, i ten, ta osoba patrzy na tą kartę, którą mu dałeś i, i jakby na zasadzie jakiegoś skojarzenia, jakiegoś, wiesz, y, nie wiem, no właśnie skojarzenia, tak, a czy to będzie skojarzenie na podstawie koloru, atmosfery, klimatu, czy takie dosłowne skojarzenie, musi odgadnąć o jaką najpierw o jaką broń chodzi, w kolejnym w ruchu tam y, miejsce i, i w końcu tam Osobę. i generalnie to trwa siedem, powiedzmy 7 siedem tur. Ale takie odgadywanie różnych rzeczy, ja się zawsze zastanawiam, czy na przykład w pewnym momencie gdy tyle partii zagrałeś, czy, czy pewne rzeczy są tak przewidywalne, że to już brakuje tej losowości, że musiały po prostu, nie wiem, jakieś nowe karty powinny się pojawić. A żeby... Wiesz co? ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo mam zbyt mało partii no. chyba jeszcze na 10 nie rozegrałem, więc, więc ciężko Czyli mi jest. Na razie każda partia jest świeża, ale tak, na razie karta jest ale z opinii, które czytałem, mówią gracze, że nie. Poza tym, wiesz, dużo też zależy od... No to wszystko zależy od graczy, no, wiesz. A czy widziałeś taką grę w Pyzeusz? Ty, dużo. tyzeusz Mroczna, Orbita. Ja, widziałem, ale kompletnie mnie to nie kręci. Tak? Widzisz, ja... Oczywiście, podoba mi się w ogóle, bo, wiesz, Michał Oraczek jakby... Jak te tak. studia filmowe amerykańskie, które robią takie, wiesz, podróbki filmów, nie? Że tylko, że tylko że... Was, że powiem, film Prometeusz, to teraz masz grę Ale Widziałeś o tym Tezeuszu? Ale widziałeś, widziałeś ten Tezeusz, o co mniej więcej chodzi? Znaczy, ja widziałem to, co to jest, to jest zaprezentowane na różnych jest, filmach. Bo, bo to jest, to jest takie, taka gra raczej, jak to się mówi, eurogra więc to jest gra, w której klimat ja na przykład oglądając filmiki ja tam klimatu żadnego nie widzę, ale nie wiem znaczy właśnie się... o to chodzi, że jest fantastyczna oprawa jeśli chodzi o pudełko pudełko wygląda super y, klimat jest jak czytasz po prostu A wiech, to jest Descent. Descent to nie jest Descent no to nie jest Descent nie, to nie, nie jest Descent, jest. że masz figurę no to, jest, to, to, to, to zbra... nie jest, to jest horror warkam to nie no, jest też to... Talizman w kosmosie. Ale, ale Talizman w kosmosie jest chyba wyjątkowo kiepski. Nie, czy znaczy to jest jak normalny Talizman, tylko że masz, wiesz, ultramarinsów i, i tam różne te z uniwersum Warhammer 40 tysięcy rzeczy ciekawych przyjemnie się grałem, bo sama gra jest oczywiście... A, naprawdę... no i grałem jeszcze, w, jeśli chodzi o gry planszowe, no to grałem oczywiście w klasykę, w grę klasyczną w zasadzie, można powiedzieć. Znaczy grałem w ogóle w najnowsze dwie gry z, z Nations i czy taką nową cywilizację i zresztą szwedzką chyba, czy norweską, nie wiem, Aha. albo finlandzką. Szwedzko, I o, oczywiście... I to chyba tak. I, I oczywiście grałem też w Kawernę, czyli nową Agricolę. Kawerna, tak? Tak, to jest tego samego autora, który zrobił Agricole, i... ale na dłuższą metę już nie miałem siły tego rozkładać, więc opyliłem. Po prostu ta gra to jest, wiesz, od jednego do siedmiu graczy. No tak. Więc I to... Można grać samemu. To jest, to... Można grać samemu, tak. tak. Znaczy, to, tego, jeśli chodzi o tego autora, to, to granie samemu jest niejako wpisane w jego chyba koncepcję tworzenia gier, ponieważ od pewnego momentu nie było gry planszowej, której by on nie stworzył, w którą nie można by było grać samemu. Także... Czyli to jest taki rodzaj samotnika. Ten, ten... No, no wiesz, no, ale to są... W... Ja akurat uwielbiam jego gry, poza oczywiście Agrykolą i poza oczywiście Kawerną, ale dwie gry tego autora uwielbiam. Jedna się nazywa czyli... Labora, a druga się nazywa Le Havre. I to są moim zdaniem gry... Mógłbyś powtórzyć te, te... drugiące nazwy? <śmiech> Ora et Labora, czyli Módl się i pracuj i drugi tytuł, y, który y, druga gra, to jest y, Le Havre. Le Havre. Le Le Havre to znaczy... To, to znaczy port, ale generalnie to jest też miastów. Ale to się takie klimatycznego, można powiedzieć. Nie, to jest abstrakcyjne bardzo. Tak? Znaczy, labora wydaje mi się bardziej klimatyczna, bo rzecz, chociaż jest abstrakcyjna, ale jest bardziej klimatyczna, bo no jest bardzo ciekawa, ponieważ budujesz, nie tylko decydujesz o tym, jakie budynki będziesz budował, w których się tam wyrabia, powiedzmy, wiesz, nie wiem, zboże zamieniasz na chleb, albo słód zamieniasz na piwo, albo coś tam jeszcze, wiesz, a potem to, to piwo zamieniasz na jakieś tam... Yy... Czyli gra, która uczy i bawi, jak fantasmagieria. W ogóle nie uczy i bawi, ponieważ to jest gra abstrakcyjna. No. Znaczy, ale, uczy... ale wiesz, ktoś mógłby nie wiedzieć, z no, czego się bierze piwo. Nie? No ale ta gra... no, tak, ale to ciężko mówić o takim walorze edukacyjnym, jeśli o to chodzi. Mm -hmm. um, co tam ale... jeszcze staję, ja już... prak... Ale ogólnie to w gry planszowe muszę być ostatnio właśnie z, z... przykrością stwierdziłem, że ostatnio przestałem w zasadzie grać w gry planszowe. Jakoś tak osłabł mój entuzjazm dla tego hobby. Bo nie spodziewałem się, że już tak po kilku latach. Zwykle starcza ci na 4-5 lat. Chociaż... <grym> nie przesadzaj, jeśli chodzi o gry komputerowe to przecież moje całe życie się z nich składało więc. nie no, ja to... rozumiem, tak, tak I, i dzięki Wii U e, nadal trzymasz się tak ja wiesz tonący brzytwy i tak naprawdę muszę się przyznać, że przez te dwa lata to trochę kłamałem podgrywałeś sobie, trochę, tak? Kłamałem, grałem w o, proszę, proszę i przebierałeś się pewnie w damskie ciuszki no nie, w Donkey Konga dla <śmiech> lepszego klimatu wiesz, założyłem tam, jak na przykład grałem w Tomb Braidera, to założyłem Słuchaj, poczułem, poczułem w zeszły weekend e, poczułem coś niezwykłego po raz pierwszy z własnej nieprzymuszonej woli odpaliłem Origin usługę, którą będę chwalił i wielbił do końca świata ponieważ jest zajebista a jest zajebista wiesz dlaczego? Gdzie jest ten dźwięk tych pieniędzy, które dostajemy za każdą razem <grymiany> <tam> origin? <grymiany> ale muszę ci <grymiany> powiedzieć, że, że origin, jest, origin jest zajebisty. Przeliczyłeś już? Wszystko się zgadza? Mam mówić dalej? Słuchaj, wiesz co, bo wiesz, to, jest, to jest dźwięk papierka, ale to jest tak 10 zł. Ale słuchaj, ja ci powiem tak. Kupiłem na niesiony, oczywiście to, to, to mała dygresja. bo, bo ogół, znaczy, ogólnie to byłem, wiesz, jakiś niesiony, dziw, jakaś dziwna ręka, ręka przeznaczenia mnie skierowała w stronę Origina. Niewidzialna ręka. W... Tak. <coughs> dźwignia. <coughs> Nie, niewidzialna ręka rynku. O. Niewidzialna ręka rynku pociągnęła mnie w stronę Origina. I słuchaj, na tym Originie zakupiłem dwie gry. W zasadzie trzy. Zakupiłem tak. Need for Speed the Run. O, super ga. Najlepsze dwie godziny swojego życia pewnie. <grym> Wiesz co, podobał mi się i podoba mi się, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze ja czekam na tę grę, aż będzie po 5 zł, bo ja bardzo chętnie chciałbym zagrać, tylko żeby ona nie kosztowała mnie, na przykład dłużej niż film w usłudze VOD. Wiesz no okej, okay. tam jest też dużo, pamiętaj, że tam oprócz tego wątku fabularnego, tego powiedzmy głównego wątku jest też dużo tak zwanych arcade'owych do każdego z tych, z tych po 4 czy 5 wyścigów, także tam trochę tego jest tam jest w co grać generalnie no. a w ogóle nie... tak a propos Need for Speed, przepraszam, że ci przerywam Juliuszu, byłeś ostatnio w kinie? nie W filmie niedługo wchodzi Need for Speed na duże ekrany i powiem ci, że wygląda fantastycznie no ja akurat nie głosuję. Ja tak... tak wygląda trochę jak Deran, nie, bo tam przynajmniej z tego zwiastunu z którego nic się nie połapałem, co się dzieje, oprócz tego, że tam było mnóstwo jakichś takich krótkich scen, które ci psują oglądanie, wiesz, później, bo domyślasz, co się dzieje i tak dalej. No jak, jak to zwykle zwiastuny, nie? Mhm. ci grać na różnych emocjach, bo czasami masz, wiesz, coś się dzieje, adrenalinka, a czasami jest jakiś smuteczek, bo jakiś pan niesie dziewczynę na rękach poparzoną czy coś takiego. Ale klimat był jak z pierwszych Need for Speedów. Ja nie wiem, czy grałeś pierwszego Nice For tego 100 lat temu na PC-ty. Grałem. Tam była fantastyczna sprawa, jeśli chodzi o, mm, o wypadki samochodowe. Ja nie wiem, tam chyba nie było specjalnie jakiejś fizyki, ale jak wszedłeś w czołowo, yy, czołowe zderzenie z jakimś samochodem, albo, trafi, albo w ogóle odrzedłeś jakiś samochód, to te samochody pięknie leciały w górę. No wiesz, jak czasami te Formuły 1 przy zderzeniach, gdzieś tam zawsze te spoilery powodują, że jak jak skrzydła samolotu, te, te, te, te, te, te samochody unoszą się gdzieś w powietrze, odlatują, koziołkują, to w tym filmie było. Oczywiście to, jest, to są efekty specjalnie, tak samochody się nie zachowują, wiesz, samochód jak się zderzy, to jest harmonijka, koniec, nie? Ale tak to super wyglądało w tym filmie, że y, po prostu jako fan y, serii y, Fast and Furious, the Fast and the Furious, któremu brakuje tych oryginalnych y, y, filmów, gdzie, gdzie jednak samochód był bohaterem, a nie Vin Diesel, to, to obejrzę bardzo chętnie Need for Speed. I to jest takie moje wcięcie a propos Need for Speed the run, które też jest bardzo filmowe. E, a, drugą, a drugą grę, którą kupiłem na originie, y, drugą grą, którą kupiłem na originie, była gra mm, pod tytułem uh, e, Need, for, Need for Speed Most Wanted. No, to już niestety smuteczek. Dlaczego? No, bo ten Most Wanted jest słabą grą. Jest nawet chyba gorszą od y, y, tej gry z, y, o ile się nie myla, tej poprzedniej Most Wanted. Nie wiem, czy pamiętasz po pierwsze No ciekawe, ciekawe, ciekawe co mówisz. Jest jakby bardziej okrojona, jest jakaś ja nie wiem, jest y, po pierwsze, y, samochody y, y, są bohaterami, nie ma ludzi, wiesz, jakby nie ma osobowości. Nie ścigasz się nie z jakimś, z... wiesz, z kierowcą, który się nazywa Czarny Żmija i na przykład, nie wiem, ma Vipera, i, i, i wiesz, ale wiesz, że to jest kurczę gość z krwi kości, którego widzisz na filmikach, tylko jest wszystko takie odrealnione. Coś jak Burnout Paradise. Pamiętasz? No nie, to... no bo to jest to jest Burnout Paradise, tylko tyle, że w szatach nie for Speed, no właśnie, ty, I właśnie, o to chodzi, że, okej, okay, Burnout, Burnout Paradise był świetny, i, ale robienie praktycznie taki samy znaczy, gry, no, ona różni się w wielu aspektach, ale mniej więcej robienie gry e, obudowanie jej tylko troszeczkę innymi kolorkami, obrazkami i tak dalej i sprzedawanie tego jako, jako coś zupełnie innego, no moim zdaniem to był taki strzał stopy. Bo się... Wiesz, kupiłbym, kupiłbym Rivals, gdyby wyszło na Wii U, powiem szczerze, no ale... Mm -hmm. Powiem ci szczerze, miałem, miałem ogromną chęć yy, po prostu zagrania w gry, w których się jedzie maksymalnie szybko i, i, i do przodu i w pierwszym odruchu trochę mnie wkurzył yy. Trochę mnie wkurzył ten e, Most wanted. Wanted. Mm -hmm ponieważ tam ciągle, zwłaszcza są te wyścigi, w których ta policja cię ściga, a ta policja to jest taka policja, jak z najgorszych czasów, jak z najgorszych czasów GTA, że, że oni po prostu jadą całkowicie na czołowy, w ogóle nie zastanawiają się co i jak, no po prostu muszą cię, cię staranować. To jest amerykańska policja, ta, amerykańska. tak. Tak, to, to jest słynna amerykańska policja i powiem ci, że, że to mi akurat niesamowicie popsuło, niesamowicie popsuło zabawę, zwłaszcza, że jeszcze początkowo ta gra jest o tyle trudna, że masz na w początku słabą furę i generalnie wiesz dopiero robisz te pierwsze misje, które ci dopiero dadzą tam, nie wiem, ten boost, dadzą ci y, y, jakieś tam lepsze parametry y, y, i w zasadzie naprawdę w niektórych wyścigach uniknięcie policji, no to jest nie lada wyzwanie. No. Tylko, że wiesz, o ile e, dobrze pamiętam te konsekwencje bycia złapanym przez policję w Most Wanted, Są żadne. Dokładnie. Więc, znaczy, jakby, są, żadne, są żadne... Więc generalnie jest tak, że jeśli nie chcesz się po prostu męczyć, dajesz się złapać dziwiesz i ptaszek, nie? Okej, okay, no natomiast y, dlaczego uważam, że Origin jest y, super? Y, ponieważ trzecią... stałeś w zestawie, coś jest darmo. Nie, trzecią gr grą, którą kupiłem za 9 zł, za całe 9 zł, była NHL 2009, czyli ostatnia gra NHL wydana na PeCety. I grałeś, broniłeś honor Rosjan. Nie, to no. małe Sochi. Nie, ja kibicowałem akurat Amerykanom, więc trochę A dlaczego mi... Amerykanom? No bo, nie wiem, no bo, bo, bo wygrali z Rosjanami, no bo, nie wiem, bo, bo lubię Amerykanów, no bo, nie się wiem. Wydaje, że to jest jakiś, chciałeś dwać się Wladimirowi, Putynowi. No, czy znaczy wiesz, no, w meczu Rosja-USA, który uważam był chyba najlepszym meczem hokeja w ogóle na tych mistrzostwach. Czasów no, zimnej wojny od czasów Zimnej Wojny, to wiesz, to, to był znakomity mecz, no. Mhm. Natomiast wracając, wiesz, wracając do tego nieszczęsnego NHL 2009, tylko wiesz, odpaliłem i z przykrością stwierdziłem, że maksymalna rozdzielczość to jest tam, nie wiem, 1280 na 800, że, że, że gra wygląda po prostu jak, jak wersja, to nie wyglądał jak 2009 na, na konsolę, tak jak zapamiętałem na PlayStation 3, tylko to wyglądało jak 2009 na PlayStation 2. No być może tak było, bo... Yy, nie. nie... To tak było, dokładnie tak było, ja to wiedziałem, ponieważ ja się interesowałem tą serią. No ale myślałem, ją. Ale myślałem, że te 2009 będzie fajne na pc a tymczasem to, to było w zasadzie ta sama, wiesz, ani intra, nic. No i mm, ta gra na szczęście była objęta zwrotami i napisałem do tego, żeby mi oddali kasę i mi oddali. No Trzeba o swoje 9 złotych. No ale wiesz... Kurde, zasada, no, dla zasady. Podejrzewam, że zaraz oddam im mą Wanted, bo już mi obrzydziłeś tę grę. Ale, ale to jest ciekawe, nie? Że można sobie pograć w grę. Jest ciekawy, na jakiej zasadzie oni y, sprawdzają reklamację, na przykład stwierdzam, ale proszę pana, pan grał w tą grę 20 godzin. Jakby się panu nie podobała, to by pan jej y, y, tutaj nie chciał zwrócić, czy coś takiego. Wiesz, no takie... Jestem no, ciekawy, to, na jakiej to, zasadzie ja działa. się nie podobała, bo mi kolega powiedział, że jest gówniana i mam w nią nie grać. Powiedz, że masz kolegę, który się zna. Grzebana, weź, pan... że masz kolegę w tak. Ja, jak to? Wiecie, kim ja jestem? Ja za tydzień występuję u Dachmana na Fantasmagierii. Powiedz, Mam że... Powiedzie... Powiedz, że jesteś przyjacielem Tomasza Lisa. No, wolałbym w ten sposób nie kłamać, ponieważ to dla Nie mnie chciałbyś jest... wyciągnąć tej karty. Ona jest tylko na zarezerwowana na jakieś takie wyjątkowe akcje, nie? Ja za tydzień podaję ponoć i będę się tego trzymał na razie. Za tydzień jestem zaproszony na Fantasmagierię. Tak. Zaklepuję. No. Yy... Ciekaw jestem, czy kiedyś zaprosisz wreszcie do, do odcinka ze mną jakichś innych użytkowników twojego mikrofonu? Twą żonę? <laughs> Nie, przecież moja żona cię nie zna. To jej nie przeszkadzało wcześniej. <laughs> nie, to jest niespana. Co ja miałem się zapytać? A słyszałeś o tej aferze, która już jest teraz już bardzo dawno, bardzo stara. Ja słyszałem o aferze takiej. Kuba którejś... versus Tomek. Ty mały handlarzu. Znasz tę O Małym handlarzu? Nie. Nie znasz tej historii, tej bajeczki o małym handlarzu? Nie. Okładce Newsweek'a? Dobra, jak nie jesteś na czasie, to, to nie jest czas i miejsce, w sensie, żeby opowiadać, streszczać. Kwiat spadł z wrażenia. <grym> Wiesz co, Juliuszu? Wszyscy mi to mówili, ale teraz to już wiem. Jesteś małym handlarzem. Poczekaj, ja muszę sprawdzić, ile ja godzin grałem w Most Wanted. <grym> 5 godzin! No, to już mi chyba Ale... nie przydał. Ale nie, z... powiedz, że. Powiedz, że nie. Nie, nie, powiedz, że miałeś po prostu na pauzie i wyszedłeś do toalety. Poszukałeś tam. Dokładnie, powiem, że to mój. Powiedz, że szukałeś solucji do gry. To żona grała! <grym. <grym. Powiedz, że szukałeś solucji do gry i że. Wiesz. Ale to widzisz, to jest najlepsze, że na przykład masz to, tą samą opcję, czy 30 dni na zwrot gry w GOG. Nie wiem, czy, czy kupujesz czasami gry w GOG. -u. Znaczy tam jest taka opcja, że jak po prostu sobie ściągniesz grę z Goga, to ona nie ma żadnych DRM-ów, oni nie są w stanie nic sprawdzić, to możesz im oddać, ona znika z twojej półki, ale tą kopię już nadal masz. Więc jakby oni są, y oni jakby zakładają, że wszyscy kupią, że no, są dobrze. dobrzy. Ale w Deran też grałem 5 godzin. Ale Deran jest chyba fajniejszą grą. Wiesz co, chyba tak. Chyba możesz sprzedawać gry, na przykład to, jest, to by była ciekawa opcja, na przykład odpalasz mi grę swoją. Czy, przez... Wiesz Deran jest, Deran jest... Deran jest fajniejszą grą, bo Dran y... jest taka, wiesz, nie trzeba się specjalnie zagłębiać. Jest taki, przyjemnie sobie jedziesz, właśnie ciśniesz, gaz do dechy. właśnie ja tego oczekiwałem, stary. Bo, bo Quick ostatecznie... time venty. Tak. To jest to. No ale Most Wanted też nie jest. Wiesz, ja nie mam chyba taki negatywny. Ja dosyć dużo grałem w Most Wanted, tylko ja nie, nie, ja, ja nie ukończyłem tej gry. Ja nie w, w, wspiąłem się na tą drabekę na ten na ostatni szczebel tej drabinki. Ja byłem dosyć wysoko ale jakoś w pewnym momencie ja nie czułem, że, że ta gra w jakikolwiek sposób motywuje mnie do tego, żebym rzeczywiście stawał na głowie i kolejne te wyścigi wygrywał, bo one nie wnosiły nic nowego, żadnego, żadnej świeżości. Wiesz, to, te nowe samochody nie, nie, nie dawały mi nic. Jakby, nie wiem, ja miałem Friday w oryginalnych Need z samej jazdy, z samych tych wszystkich eksplozji, tych wypadków, nie wiem, ona była jakoś taka, że ta akcja się liczyła, i później oczywiście zaczęli wprowadzać te, te różne wariacje do Need for Speed, nie? Tam hot pursuit, pursuit, hot pursuit. Hot pursuit. Need for speed, Hot pursuit. Ale jeszcze nie mówisz tego z takim akcentem, jak to powinien powiedzieć referencyjny Polak uczący się angielskiego. Need for speed, hot pursuit. Pursuit. Pursuit, przepraszam. I e, tak samo jak Most Wanted. Ale wiesz, ale ty mówisz tak, jak to by mówił powiedzmy yy, yy, yy, yy, tak by powiedział człowiek, który, który nie ma kompleksów. Wiesz, w co grałeś? W Pirates. <laughs> To tak, tak mówi człowiek. Ja tak mówiłem, wiesz. Sid Meier's Pirates. Ale przecież ja nagrałem kiedyś taki filmik, jak narodziły się gry, coś tam o tym Ralphie Berze. Ja przecież w no tym filmiku... No. Wiesz, filmik jest merytorycznie świetny, ale ja w nim mówię tak, jak całe życie mówiłem. Sid Meier's Pirates! Nie, wiem, czy... Czytałeś... I to cała branża oglądała na Game mm -hmm. I nikt nie wtedy jakoś nie ze mnie się ale, nie śmiał. No, a, czyli jak Juliusz powiedział, że to jest Pirates, to Dokładnie, powiem, nie było pirek. dyskusji. No, umówmy się, nie było dyskusji. Więc czy czytałeś kiedyś Pana Rodowego Ogrodu Grzędowicza. Nie. Tam jest postać Didry, Ale nie, proszę, chciałem... no. I, i, I w każdym razie y, Didra, to jest takie jedno z powszechnych imion irlandzkich. I najlepsze, że ja czasami sobie... Znaczy, akurat pierwsza, pierwszą część Pana Rodowego Ogrodu słuchałem też na audiobooku. I tam Jacek Rozanek, fantastyczny lektor, jak go się bardzo lubię, ale on za każdym razem Didra. Czytał jako Deirdre. Deirdre. Jakoś Rozynek? Tak... Ten mąż tej? Były mąż chyba. No właśnie, były, bo teraz jest Majdan chyba jej mężem. Co ty gadasz? no Znam osoby, które widziały ostatnio no, tą parę. No. Ale powiem ci, że to jest tak śliczna dziewczyna. W ogóle mi się nie podoba, ale okej. Okay. Ale Nie, nie, no ja rozumiem, to, że ona jest w pokoju obok, ale powiem ci, że yy, jest coś w niej. Tylko zbyt, zbyt idealna. No cóż, w każdym razie... <laughs> Rozenek, o tym o nim mieliśmy mówić, więc... Rozenek. Że, wiesz, koleś czyta y, książkę, y, fajne przedsięwzięcie, duże, słuchają tego ludzie i nikt po prostu nie wyłapuje, że on źle mnie czyta. No ale wiesz, o co, o co ci chodzi, no? Nie chodzi, że nawet najlepszym się może zdarzyć, więc jak ty powiedziałeś, pirates ale wiesz, pamiętaj o tym, że ja całe życie tak mówiłem. Yy, tak się wychowałem. Dopiero później, jak zacząłem czytać angielskie serwisy, osłuchałem się z językiem. To wtedy... Nie, to wtedy zrozumiałem swój błąd, ale... Nie zmienia to, ale rozumiesz, ja to mówiłem bez kompleksów. Ja mówiłem, wiesz, ja mówię po angielsku. Ale takich tak ludzi, którzy mówią wydaje. bez kompleksów w polskim internecie, to jest mnóstwo. I to ale nie... to jest dobre, ale to jest dobre. Natomiast gorzej, no, jak po się pojawiają się... ludzie, wiesz, mnie najbardziej denerwują ludzie, którzy nagle wiesz z Tobą rozmawiają, no cześć Damian, no. My name is Bioshock. To już mnie po prostu no, pikapa ja, strzela, no. Znaczy mnie pikapa strzela tylko w przypadku jednej gry. Jednej gry. Nie, no, nie, bo dziś pytamy ja no na naszym pokosze, rozmawiamy Że skoro, skoro sparszamy nowe pewnych tytułów gier, to nie powinniśmy się siedzieć właśnie na to, żeby nie, mówić jakoś tak, grałem bra, bra, bra, bra. bra. A nie, w Mario. Ale nie, jest jedna taka gra, Mass Effect. Ja zawsze będę mówić, że to się mass mówi Mass effect, effect, a nie Mass Effect. Mass Effect. Jak ja słyszę, że ktoś mówi po prostu w Mass Effect, bo chce być taki hiperpoprawny, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Naprawdę. No ja miałem całe życie w Mass Effecta. <grym> no bo po prostu nie wiem po co to. To jest Mass Effect. po prostu Czekaj, ja muszę rozkminić jak odzyskać moje pieniądze za Most Wanted. <grym> jest pewnie jakiś specjalny sposób na to. Juliuszu, na pewno uda Ci się to zrobić, tam masz 30 dni. Yy, no właśnie nie, wiesz, może to jest właśnie jakoś krócej. Mhm. Ale skoro już masz Origina i twój komputer jest taki wspaniały, nie interesowały Cię inne tytuły, które są tam w tym sklepie? Nadchodzący Titanfall, Titanfall. nie, tego, tego nie, nie, bo to za drogie, wiesz zwróć uwagę, że ja jednak mój Wanted kupiłem na Walentynki w sytuacji, w której ta gra mnie kosztowała 20 zł no, no to jest jednak pewna różnica no, niż Titanfall za 150 czy tam ileś A, no tak no Battlefield 4 to jest tutaj podobna kwestia ale wiesz, no Battlefield 4 na moim kompie podejrzewam, że jednak niespecjalnie dałby radę no myślę, że nie. Myślę, że nie. Ale jak no. rozmawialiśmy, wiesz. Rozdzielczość na minimum. Wszystko na Nie, minimum. dlatego mówię, no, jeśli wyjdzie na Wii U, no to jest szansa, że zagramy. Ale to jest ciekawe, że akat y, nie, nie zrobili tego. Chyba sprzedaż po prostu Call of Duty ich. No, nie przekonała do tego, że. Czy z... Ghost w końcu... Słuchaj, ja tego nie mogę z... Z... Z... Z... Nie wiem w końcu. Czy Ghost wyszedł w końcu na Wii U, czy nie wyszedł? Wyszedł. Wyszedł. A. I sprzedał to się dobra. w jakichś tam mikroskopijnych ilościach, nie? Ale nie dziwię się, że się sprzedał w mikroskopijnych ilościach, skoro go nigdzie nie można kupić. No to, to, to przepraszam, no to jak się miał sprzedać w ilościach hurtowych? Ale jak to, nie, nie, nie sprowadząc ci w tym specjalistycznym sklepie Ultima? Kcink, kcink, kcink. No, no właśnie, patchingów nie było tam. No. Mi się wydaje, że w Ultimie to mają wszystko. No nie, no. A ostatnio gdzieś w Polsce... Ja w ogóle jakiś... nie jestem... Nie, ale poczekaj, żebyś też nie wkopał Ultimy w niepotrzebne koszty. Ja i tak nie kupię tej gry. Aha. Panie Marku, pan się nie boi ja nie kupię tej... nie będzie kupował? Ja nie, kupię tej gry. ja nie kupię tej gry, bo. Jak to panie Mark? To ty znasz tam kogoś? Nie, ale statystycznie co któryś tam Polak musi się Marek nazywać. I że tak więc, ludzie więc pracuje, więc... I na pewno jest mark. nie jeden Marek. Nie, to jest taki bardzo rodzinny sklep. Ja, ja słuchaj generalnie. Mm... A, no i zagrałem w Diablo 3. Słuchaj, zagrałem w 3. Tak, ja... jednak kupiłeś już, Diablo. Nie, właśnie nie kupiłem jeszcze, ale nie no, zagrałem, ściągnąłem sobie i zagrałem w starter. Ten, wiesz, ty, ty, ty, jeszcze darmowe lewele takie się gra. Przecież możesz grać na początku. Nie. I chcesz zdążyć, zanim yy, domy aukcyjne znikną, tak? Chcesz nabić kapuchy wirtualnej i kupić sobie świetną broń, a później już się nie przejmować tym, że nie ma. Bez... No nie, bo właśnie jeszcze nie kupiłem normalnego klucza. Zamierzam sobie kupić w przyszłości, żeby sobie po, po, po, popykać, no. Taki klucz jest drogi. Stówka. Pani Julku. No, wiesz. A już niedługo dodatek. Więc, wiesz, kolejny wydatek. To też kupię za rok wtedy. No tak. Trzeba jest... mieć priorytety. Dokładnie, no, musisz mieć priorytety, no. Coś miałem się zapytać, mi tak ciągle wybija się tutaj z rytmu, mnie się jak zapomniał. Ja? Tak. A nie, miałem powiedzieć, że właśnie gdzieś tam, widzisz, bo ty mówisz, że w Multimie są takie różne rzeczy niedostępne, ale na przykład Xbox One, można było gdzieś kupić w jakimś tam yy, to podobnym sklepie, w jakimś tam małej miejscowości. W ja... Tak? Znaczy. Nie, nie wiem, pytam się. Nie, bo jest, jest coś takiego, że pamiętam, że Wii było, Wii U było przez jakiś czas w Agito. Ale na przykład dzisiaj obejrzałem, przed nagraniem tego podcastu zależało mi, obejrzałem Donkey Kong Country Tropical Freeze. Recenzje. Na Wii U. Na Wii U, na ign -ie. I dostało dziewięć gwiazdek. No to trzy gwiazdki więcej niż e, pewnie TIF. Nowy. No i to coś jednak mówi. No. Czyli Donkey Kong, jakie by nie było, zawsze jest best. No słuchaj, no to jednak coś mówi, no Damian, no. Wiesz co, mi się wydaje, że czasami yy, niektórzy recenzenci boją się tak naprawdę ocenić gry Nintendo, bo yy, ktoś im może no, że się nie znają. Tak, że się nie znasz, pań. Jak nie rozumiesz, o co chodzi w grze Typu Mario, to się nie zabieraj za nią, bo to jest najgenialniejsze. No bo... wiesz, ja nie chcę nic mówić Jesteś, jesteś w jesteś niczym. Jak mogłeś dać 5 na 10. No nie ale Ale tego świata. Ale grałeś? po prostu obrzydliwy. Nie mogłeś w ogóle na ciebie patrzeć. Grałeś w Mario? Nie, ale wyobrażam sobie taką sytuację. No właśnie, do takiej sytuacji nie ma takiej sytuacji. Ale no nie, to... no bo właśnie jest ten ostracyzm. No ale To ten... od razu byś został Aha, wykluczony z te Ja nie ale... pamiętam, a ja pamiętam sytuację, jak ten sam ostracyzm się zjawił. Yy, to, co ty mówisz, to się taka sytuacja nie zdarzyła, to ale pamiętam, jak wyszła taka gra GTA V i też niektórzy zostali mocno skrytykowani za to, że krytykują. Czy wiesz na, na, na bazie takiej popularności pewnych gier, kiedy tworzysz recenzję skrajną, no w ten sposób budujesz sobie jakby, no nie wiem, no po prostu nagle, wiesz, wszystkich tych recenzji ta, ta się wybija właśnie z tego względu, że jest... Albo za wysoka ocena, albo za niska. I to jest bardziej element takiej manipulacji, autopromocji, że patrzcie, ja daję tej grze taką i taką ocenę, kiedy wszyscy jednak jak jeden mąż, jak, jak te owieczki dają taką i taką. I na przykład w, w, w takich serwisach jak Metacritics ocena skrajna, ona zawsze jest jakby wyróżniona. I, i, i no to służy promocji serwisu. Ja czasami ja po prostu doszukuję się takiego cynizmu. Nie, w no, w Meta, ten, ten portal był w Metacritics nawet? Który? No, ten, co, tam ta recenzja? Pewnie był. Nie przecież, wierzę. To polski Damian, portal, to mógłby nie być. No ale ale ty, a... przecież, jaki to był portal? No i co, jaka to wielka mi promocja? Daj spokój, Damian, o czym ty mówisz. No tak. Ale widzisz, spisków można doszukiwać się wszędzie. Oczywiście, gdzie... że tak. Ja tak. ostatnio obejrzałem ja film. Ja się doszukuję spisku yy, w sytuacji, w której od kilku lat. No! Nascyt. W zasadzie od kilku miesięcy. A, miesięcy. No, czasie, nie. W zasadzie, <laughs> w zasadzie nawet. czasu kochani, nie liczą. <laughs> od kilku miesięcy zauważyłem, że gdy ja jestem na tym podcaście, to oprócz ciebie nie ma nikogo innego. No jest tak jakoś zwykle, że ludziom wypadają różne rzeczy, kiedy się masz pojawić. No właśnie. Chociaż uczciwie powiem, dzisiaj zapytałeś mnie, czy masz kogoś sprowadzić, a ja uczciwie odpowiedziałem, że nie. Tak powiedziałeś? Tak. A to widzisz, nie doczytałem tego, bo już, ja już rozmawiałem z, z Piotkiem, yy, Kuldankiem, Ty akurat dzisiaj nie mógł. Yy, I kazałaś mi wtedy za, przekazać... Proszę, że... przekazał pozdrowienia i yy, yy, wyrazy uznania za twoje fantastyczne recenzje yy, gier planszowych co też zrobiłem. Dziękuję po raz kolejny, ale wydaje mi się, że tak... Yy, nie, nie uderzaj, że tak uważaj nie na czoło, było. jak będziesz się pokłaniał. Wydaje mi się, że tak nie było, ale okej. Okay. Ale nie, no żartuję, ja powiedziałem, żebyś proszę tak Może w komentarzu. Ja, ja liczyłem na to, że zaprosisz kogoś, tak nie chciałem ci wprost powiedzieć, powiedziałem dyplomatycznie, Ale to w takim razie, to, to jak w zależy. W tym zaklepaliśmy sobie, że za tydzień się też, w cudzysłowie, widzimy w wirtualnym studiu. I wtedy będzie Kuldan. Będzie i będzie będzie na pewno e, będziesz na pewno też ty ja mam nadzieję że się nie wykręcisz trzech już uważam że trzech już wystarczy trzech, trzech, no, oczywiście. trzech trzy osoby to już trzy jest, jest na to, jest... to jest i tak to jest i tak już to jest i tak już progres. zauważ nie powiedz tak że trzy to jest taka idealna liczba dyskutantów ja lubię czy... poznawać nowych ludzi więc bardzo chętnie wiesz czy ludzie poznają, czy nowi ludzie lubią poznawać ciebie Zazwyczaj tak, ponieważ ja wiele zyskuję. W... Ty, jesteś, tak. Ty jesteś mega sympatyczny. Ty jesteś nie? dusza towarzystwa. No a nie? No nie wiem. no A ilu masz przyjaciół na Facebooku? Na Facebooku mam przyjaciół kilku. No Znaczy w sumie to... Nie wiem co powiedzieć w takim razie. No widzisz. Mhm. Trochę mnie zagiało, się, bo myślałem, Aha. że masz parę setek. Wiesz, przyjaciół Przyjaciel to jest słowo, które coś jednak mówi. Słowo klucz. To słowo no, klucz, wiesz. to otwiera serce. Nie, słuchaj, to nie jest tak, że jeśli masz 150 przyjaciół na Facebooku, to znaczy, że kolegów, czy lajków, czy friendsów, to znaczy, że to są twoi przyjaciele. Właśnie, jeśli chodzi o lajki, polubienia i tak dalej, pamiętajcie, żeby lubić Fantasmagierię na Facebooku, bo no, dzięki temu docieramy do podstrzechy, Wszędzie. Jesteśmy, mamy, mamy taką penetrację rynku jak Nintendo w Polsce. Dokładnie tak. Y, Juliusz, ale wiesz w ogóle, na no, co ostatnio zachorowałem? I no. już chyba się z tego nie wyleczę w tym sensie, że. W no, 4. Nie, nie, nie, nie, nie. Na Wii U. Nie, nie, nie, nie. Na 3D. 3... Tak, tak, tak, tak. 3D. No wiesz, On... że to znaczy, że rzeczywiście mamy ze sobą wiele wspólnego, ponieważ ja też nosiłem się z zamiarem. Czyli znaczy, ja już na chyba wybrałem y, telewizor, znaczy nie telewizor, przepraszam, monitor, bo generalnie mam. Bardzo dobry telewizor. Jaki I, telewizor? Y, 2D. Sony brawie tym taką... Sto, sto... Ale o czym ty mówisz? Ty powiedziałeś, że nosiłeś się na 3DS. A ty nie. Na 3DS, nie. na Nintendo. Ja mówię o 3D, technologii 3D, telewizyjnej, Ach. w tej growej, wszystko. Ja chcę mieć monitor 3D. I dzisiaj po prostu byłem w, w sklepie, taki 50-calowy telewizor. akurat z technologią pasywną, ale muszę, ci, muszę przyznać, że i tak bardzo dobrze to wyglądało. Założyłem okulary. Ustawiłem się, bo to trzeba się tak idealnie przy pasywnej ustawić na wprost. I te demówki, te wiesz te wszystkie przygotowane filmy tylko po to, żeby ci pokazać e, moc 3D tego telewizora. No, ja już wcześniej byłem przekonany, ale jak zobaczymy, jak to jednak świetnie potrafi wyglądać. Te wiesz, banany, które latają ci koło twarzy, wiesz, te piłeczki baseballowe, które uderzają ci prawie w nos i się rozpływają, wiesz, te krople deszczu, to wszystko. To jest to, to jest to i, i nawet uh, muszę przyznać, że od kilku dni tylko nic nie robię, tylko przeglądam jakieś fora, szukam monitora, bo chcę sobie do komputera po prostu monitor kupić, nie bo jednak A telewizor? nie będę zmieniał, bo musiałbym coś zrobić z tym telewizorem, który mam, na dosypianie tego telewizora nie że sobie za dużo. Więc, znaczy ja ci, ja ci powiem tak, no nie rozumiem twojego, twojej fascynacji, ponieważ ja oglądałem w technologii. 3 Ja oglądałem w technologii 3D na coś w takim wypasionym telewizorze. Yy, jak to się nazywa, tego awatara mhm. i powiem szczerze, że oczywiście no to ładnie wygląda wszystko, ale na dłuższą metę to nie to. Mhm. Ja nie wiem, ja jestem akurat fanem 3D dlatego, no ja że, że jeśli nie będziemy się rozwijać w technologię, technologii, nie możemy iść... Ale to nie jest Te... rozwój technologii żadnej. Ale to jest coś nowego, bo na przykład wyższa rozdzielczość ekranu, wiesz, to 4K to nie jest żadna rewolucja, bo to nie zmienia... No nie, no zmienia dużo. Słuchaj, no ale co to zmienia? To, że będziesz mógł liczyć pryszcze? Ja widziałem, jak wygląda fantastycznie obraz, bo jest tak, nie wiem, w Mediamarkcie byłem yy, pewnego dnia, patrzę sobie na telewizory i masz taki duży, chyba około 60-calowy telewizor z 4K, obraz żyleta, tak? No po prostu i widzę, jak, jakiś koleś opowiada o trawie, ile się nie mylę, mogę się mylić, ale chyba opowiada o trawie yy, tam na stadionie, wiesz, Manchester United, nie? Tam nie wiem, tu wiesz jak się nazywa ten stadion na i wiesz, i on opowiada jak to tam wygląda, jak tam się opiekuje nie i tak dalej i wiesz, kolory super, ostrość super wiesz, widzę twarz tego gościa i widzisz, wiesz, jakieś wypryski syfy, wszystko widzisz, nie? Naprawdę, obraz jest taki, że możesz po prostu yy, zmarszczyć, wiesz, operacje możesz robić nie wiem, liczyć nie wiem, mikroby na twarzach, okej, okay, super ale powiedz mi Jaki, jaki to jest nowy element dla filmu? Czy to jest na przykład jak kolor dla, dla, dla, firmy, dla filmu, czy na przykład nie? Wiem, choćby czy obraz panoramiczny. Wiesz, Zmiana prawda, z, z kwadratowego na, na panoramiczny. Czy to jest aż taka zmiana? No nie. To jest po prostu tylko nie wiem. Z, dopakowanie tego, tego, co mamy, ale tak naprawdę to nie jest żadna rewolucja. 3D czy to jest, rewolucja, jest. byłoby szansą, gdyby się przyjęło, do tego, żeby. Nowe rzeczy robić. Nie, 3D się moim zdaniem 3D tak, ale nie 3D takie, o jaki ty mówisz, tylko 3D takie, w którym nie będzie potrzebne, nie będą potrzebne dodatkowe okulary. Tylko takie 3D. To się nazywa teatr. Nie no, 3 3D bez okularów. Wydaje mi się, że to będzie rewolucja prawdziwa. Natomiast 3D w okularach to moim zdaniem nie jest żadna rewolucja, bo komfort oglądania czegoś z dodatkowymi okularami na, na oczach no to jest zupełnie coś innego niż wiesz, niż komfort oglądania po prostu czegoś. No. No ale to chcesz powiedzieć na przykład tym wszystkim ludziom, którzy noszą okulary, że są gorsi. No ja noszę okulary. I na przykład, nie, ja nie Oglądasz świat jest... przez okulary, więc jesteś gorszy. Nie, ale dla mnie na przykład ja muszę założyć na swoje okulary jeszcze jedne okulary i to już dla mnie budzi pewien dyskomfort niestety. No ale jeśli, jeśli masz specjalnie dopasowane okulary albo masz takie doczepki do, do tradycyjnych okularów, to ten komfort jest nienaruszony twój. Ja zakładając okulary do technologii pasywnej, tam wzrok ci się nie męczy. Tam nie masz żadnych efektów, wiesz, związanych, nie wiem, z... Jakimi... Powiem ci jedną rzecz. Było coś takiego kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, w grach komputerowych. Pamiętam jak dziś czytałem recenzję tego, w, to było w latach 90. w jakimś tam Secret Service, Eee, taki kask, który się zakładało na głowę i, i były virtual, dwa, reality. VR. virtual reality i to się nie przyjęło i wydaje mi się, że technologia. Ale nie 3D, przyjęła się, 3D, dlatego że wtedy po prostu. Wydaje mi się, że, ale poczekaj, wydaje mi się, że technologia 3D w takiej formie, w jakiej ona jest dzisiaj, ona oczywiście jest, no bo, no bo że tak powiem, filmy, firmy produkujące telewizory, no muszą generalnie zarabiać, więc muszą wymyślić coś, co spowoduje, że, że, będzie, że będą w stanie obchnąć ludziom te telewizory za większą kasę. Więc, więc z mojej. Czy, ale poczekaj, daj mi dokończyć, Więc z mojej perspektywy tutaj nie doszukiwałbym się jakiejś wielkiej rewolucji. Niestety, światek filmowy pokazał jak na razie, że żaden reżyser Dużego kalibru. Nie zrobił, i, i mówię tu o poważnych reżyserach, nie mówię o, o, o Cameronie, który, yy, yy, wiesz, Avatar jest fajnym filmem, ale to jest tylko film przygodowy, to jest kino popularne, to jest film, wiesz, obliczony. Nie wszystko to nie jest Titanic. Yy, yy, yy, no właśnie, to jest Titanic, tylko to jest Titanic science fiction. Yy, to jest kino nie. popularne, obliczone, wiesz, na to, żeby dotrzeć do jak największego grona, yy, że tak powiem, odbiorców. Nie ma w tym nic złego, broń Boże, ale, ale też nie, nie, nie, to nie jest, wiesz, to nie jest Scorsese, to nie jest, nie wiem, to nie jest jakiś tam, jakie tu nazwisko użyć. No, no ale to wiesz, no, no, Michael Bay. To, to, nie są, to, nie są, to, to nie jest reżyser, który powoduje, że, że. który robi filmy, wiesz, powiedzmy, no wielkie arcydzieła. No, no ja, ja cię rozumiem. I, i, I, i, jestem, i, jestem i jestem jak najbardziej... Realnie, realnie branża telewizyjna, wiesz, jakby dąży do tego, że oczywiście no, trzeba ludziom wciskać coś, tak? No, no bo ale... musi, musi być jakiś magnes, który będzie nakręcał na, na jakąś produkcję, ale wydaje mi się, że w chwili obecnej technologia 3D niszego kompletnie no tak, ale Juryszu, dwie rzeczy. To w chwili obecnej technologia 3 jest tak naprawdę nisza. To jest tak naprawdę element, który powoduje, ona nie wyprze technologii e, tradycyjnej, z tradycyjnych telewizorów i tak dalej. To będzie zawsze jakaś tam nisza, która będzie funkcjonowała. W, chwili do, jakby w obecnej chwili też jest to nisza, która jest skierowana tylko do ludzi, którzy rzeczywiście dysponują kasą, żeby, żeby wyłożyć na taki telewizor. Nie każdego pewnie na to stać. Yy... No i tyle. No. I wiesz. Dwie, i... dwa spostrzeżenia, bo jaś czy... o hełmie do virtual reality mhm. i rzeczywiście ten hełm on się nie przyjął, bo był drogi, niewygodny i, i tak naprawdę e, on nie wnosił jakiegoś, jakiegoś powiewu świeżości do grania, ale słyszałeś na pewno o Kuli Srifcie, czyli tym najnowszym takim właśnie hełmie do, do, do gier właśnie też tej technologii Virtual Reality i tam już wszystko jest jednak zrobione dużo lepiej, z tą nowoczesną, dostępną teraz technologią, więc nagle to już nie jest gadżet taki, który ok, mamy jakąś koncepcję, chcemy ją pokazać ale tak naprawdę no, brakuje nam technologii, żeby, żeby to działało jak, jak, jakbyśmy sobie chcieli nie, tu masz naprawdę y, fantastycznie działający sprzęt, no tylko, że on jeszcze się, on czeka teraz, żeby wejść na rynek, nie? On już tam, on jest dopracowany, do, dopieszczany i, i niedługo będzie, będzie dostępny, ale y, drugą rzecz, y, rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to jest dźwięk na przykład w kinie. Pamiętasz, jakie były, y, znaczy, jako filmoznawca, w tym sensie, człowiek, który się interesował na historią filmu, no wiesz, jakie były problemy na przykład w wprowadzeniu dźwięku do kina, jak, jak, jakie były reakcje na początku, że tak naprawdę dźwięk, czy głos odbiera filmowi coś, tak? Oddziera go z czegoś, tak naprawdę nie jest wartością dodaną, tylko czymś ujmuje, dlatego, że ta ekspresja, która, wiesz, to, to, to granie całym ciałem no, ma mniejsze znaczenie. Oczywiście nie chcę tutaj się rozwodzić na ten temat, ale ja wiem, że są na przykład ludzie, którzy nadal uważają, że na przykład y Zdjęcia czarno-białe są zdję zdjęciami lepszymi od kolorowych, bo są artyst ar bardziej artystyczne i, i, i mają oczywiście y y czasami rację, ale... Nie wiem, kto tak mówi i nie wiem, kto tak uważa, ponieważ to ale chyba nie, nie ma żadnego nie, nie znaczenia. się na przykład, że Casablanca czarno-biała jest, jest dużo lepsza niż Casablanca na przykład pokolorowana. Nie, kompletnie nie znam tej, takiej dyskusji. Nie, no, wiem. Mnie, nie, Chyba mnie to w ogóle nie interesuje. Ale tak. chodzi mi o to, że po prostu 3D, yy, nie wiem, jak w dzisiejszych czasach to tak łatwo jest porzucić pewne rzeczy. Ja, ja Tyle, mam nadzieję, że nie, 3D... Ja no wiem, że jesteś teraz ewangelistą 3D i, i, i, i powiesz, przez, przez fakt, że chcesz yy, sam stać się posiadaczem takiego telewizora. Jasne, to to, to będziesz gloryfikował, ale ja troszeczkę jednak ostudzę twój optymizm, ponieważ pamiętajmy o dwóch istotnych rzeczach. Po pierwsze... Yy, dzisiaj y, jednak historia, y, jakby dzisiejsze czasy są jednak troszeczkę szybsze i wiele, jak spojrzysz nawet na branżę gier komputerowych, na technologie y, y, efektów specjalnych w kinie, które, które są w zasadzie pokłosiem tych technologii komputerowych i tak dalej, to zobaczysz, że, że na przestrzeni ostatnich 10-20 lat, no to jest gigantyczny skok, to jest, to jest gigantyczny skok y, powiedzmy jakościowy i tak dalej, więc efekty, które dzisiaj są możliwe tak, w Tak, ale ludzie nie nadążają za, za, za, i... wiesz, musiałbyś praktycznie co, co parę Lat, co dwa lata zmieniać telewizor. A ja pamiętam, że kiedyś. Ale, ale poczekaj, telewizor to ale... się kupowało na 5 lat, 10, 20 czasami. No nie, kiedyś się kupował telewizor na 30 lat, ale nie o to chodzi, no ale dzisiaj też się kupuje telewizor. No nie, nie, ale co? ja na przykład kupiłem yy, 7-8 lat temu telewizor, który jest, yy, no może nie 8, ale 7-6 lat temu telewizor, który nadal wszystko w nim jest super, tylko nie ma tej jednej rzeczy: 3D. To co, ja mam no, sobie. A mam ochotę na ten nowy telewizor właśnie ja jest 3D, tylko że ja mam płacić cenę pełnego telewizora i tak naprawdę pozbywać się fantastycznego sprzętu, który mi działa bez problemu. Tylko no dla to tej to, jednej opcji. To, ale to, no to, to pokazuje, że, że yy, jeszcze raz, no, ale nie rozumiem, o czym ty mówisz. Tak? Znaczy, bo chodzi z... mi o to, że, że ten czas yy, tak naprawdę wynika nie z tego, że, że technologia 3D się nie przyjmuje, bo, bo ludzie jej nie chcą, tylko ona się nie przyjmuje dlatego, że ludzie nie zmieniają telewizorów, bo yy, jakby nie było... Nie ma rzeczy, na przykład telewizja nie wprowadza programów w 3D, bo dochodzą do wniosku, że skoro tak jest mało telewizorów w 3D, to im się to, to nie opłaca. Więc gdzieś tam raz na jakiś czas może jakiś, jakieś wydarzenie sportowe będzie w 3D, ale to wszystko. A tak naprawdę problem jest z tym, że co chwilę szuka się nowych sposobów, żeby wciskać ludziom nowe sprzęty, nowe telewizory, nowe telefony komórkowe. Pomyśl, kiedyś telefon komórkowy też kupowałeś raz na kilka lat, a teraz posiadacze no a no dzisiaj... średnio zmieniają co roku telefon, bo no pojawia tak, się nowy. I technologia skryp. 3D jest dokładnie takim samym, takim samym sposobem na wciskanie ludziom kitów. No. Dokładnie. Takim to, że po prostu no. nie, nie, moim zdaniem po prostu brakuje w tej, e, e, odpowiedniego sprzedania tego w odpowiednim momencie, że nie, nie, no bo pokazuje ci, że, nie, bo pokazuje ci, pokazuje ci, i, i mówię ci o tym, że, y, zmiana na zasadzie, y, kino, y, kino akcji y, 3D, to jest, y, powiedzmy, no, to jest jedno. Ale, ale, nie, ma, ale nie, ma, nie ma, słuchaj, nie ma filmów, które by faktycznie uzasadniały obecność tego 3D. Spery. Ja rozmawiam z ludźmi, ja rozmawiam z ludźmi, którzy, z, mam takiego znajomego, który y, ma 3D już od kilku lat i on y, ma telewizor 3D już od kilku lat i, i ja go poprosiłem, kiedyś właśnie byłem u niego, mówię, wiesz, że nie mam, nigdy nie widziałem żadnego filmu w 3D go poprosiłem, żeby mi y, zademo zrobi taki, z, taki, tak zademonstrował. I on mówi, że poza Matrixem w jedną sceną, którą mi pokazał jeszcze w bodajże że w tym w Resident Evil w jakiejś tam Evil Evil, nie wiem, w jakiejś tam części z tą Milą Jowowicz, to to on mówi, że wiesz, że to, poza tym to, to 3D to jest taka lipa, no, że to nie ma teoretycznie, nie ma żadnych efektów 3D godnych powagi. Uwagi. Inaczej, no wiesz, sorry, no to, że obejrzałeś krople deszczu czy murawę na Old Trafford w 3D, no super, tak? Tylko moje pytanie jest takie, 4K. co z tego? to była jakaś w 4K. No to w 4K czy 10D. Ale no, le le le Lepiej jest, wiesz... Lepiej obejrzeć to... tą kroplę na murawie w y no. 4K niż w 3D. Nie, lepiej się wybrać na, tą, na ten stadion i obejrzeć mecz. Natomiast wydaje mi się, że wiesz, że jakby ja w tej chwili naprawdę, i, i to potwierdza też w jakimś sensie moje doświadczenia, ja nie widziałem jeszcze żadnego filmu, nie słyszałem jeszcze o żadnym filmie, no bo trudno mówić tu jednak o awatarze, awatar to jest po prostu kino popularne, kino y, oczywiście zrobione z rozmachem, niesamowite efekty specjalne i tak dalej, wszystko się zgadza, ale trudno tu mówić o jakimś filmie epokowym, zmieniającym w ogóle, y, y, czy, czy pokazującym jakiś problem w historii sposób, tak? No to wszystko jest tak pokazane jak w kinie popularnym. To ma się podobać gościowi w wieku lat 12 i gościowi w wieku no bo, lat 40, więc jest spłaszczone. Nie no. to widzisz, bo 3D to nie, jest, to nie jest nowość, wiesz? 3D to nie jest tak, że to jest ostatnie 10 lat, czy coś takiego. No nie, no 3D to jest XIX wiek, no, stereoskopowe, ale nie no o to Nie, chodzi. ale chodzi mi o kino, też... wiesz? Chodzi mi o lata 80., 70., tak kiedy, tak. Kiedy, kiedy był IMAX, kiedy, kiedy jakby pojawiały się właśnie. To się co, tylko, że to się, tylko to się widzisz, tylko że chodzi o to, że 3D kojarzy się z, z, z kiermaszem. kojarzy się z, z jakimiś tanimi efektami. I to jest taka stygma, która na przykład nie pozwala Woody Allenowi zrobić filmu, który byłby w 3D. Po nie, proste. to nie jest. Ja was, nie, nie wiesz, no to jest stygma, bo to określa, że to jest film typu no, właśnie, no, wiesz, jest? Disney, bajki, jakaś tam może, że wiesz. Ale robi filmów w 3D. No, przepraszam, no, yy, poziom dyskusji uważam, że już osiągnął jakieś granice absurdu. No. No, z jakiegoś powodu nie robi. Ja nie wiem z jakiego, ale dla mnie to jest znamienne, bo to nie tylko Woody Allen nie robi filmów w 3D. Jeszcze inni reżyser. Zresztą, czego chcesz od Woody Allen'a? Woody Allen ma 90 lat. Niech przyjdzie jakiś młody reżyser i pokaże, że, że 3D jest uzasadnione. No. no nie, no źle się wyraziłem. Myślałem, że po prostu. Yy, Niech, niech będzie inny staruszek trochę młodszy z Crofezji. Tak? Niech on się tym ja, zajmie. Albo Christopher le... Nolan. O. Na przykład, dlaczego incepcja nie jest w 3D. No i to jest właśnie bardzo ciekawe, dlaczego incepcja nie została nakręcona w 3D. Bo 3D jest ge generalnie prawdopodobnie reżyser nie, nie miał pomysłu na to, żeby to wykorzystać w jakikolwiek sensowny sposób i tyle, no. No nie wiem, <śmiech> ja, ja. Liczę na to, że. Y nawet my się teraz sprawa trochę przycichła, jeśli chodzi o 3D, 3D. Że, że to będzie jednak coś, co znowu odżyje za jakieś, e, nie wiem, za jakieś kilka lat. Kiedy, kiedy ludzie będą rzeczywiście zmieniać po raz pierwszy telewizory od dłuższego czasu właśnie na te takie, wiesz, 4K i że oprócz tego 4K to jeszcze będzie to 3D telewizor. Że wtedy być może te dwie technologie będą wystarczającym powodem, żeby jednak zmieniać ten sprzęt, który ma się w domu... Technologia czteryka to, to jest, wiesz... Yy, yy, yy. Jakby to powiedzieć, yy, yy, to nie jest żadna rewolucja, wydaje mi się. No nie, I no to jak powiedziałem. Nie jest, żadną nie, jest rewolucją, nie jest żadną rewolucją też niestety 3D. Ponieważ 3D jest obecne w kinie na przestrzeni kilkudziesięciu lat. 3D jest po prostu kolejnym pomysłem na to, jak ludziom po raz drugi na przestrzeni ostatnich dziesięciu czy dwudziestu lat sprzedać telewizory. Tak jak sam mówisz, ludzie nie kupują telewizorów co miesiąc, co rok, co tydzień, tylko kupują telewizory raz na kilka lat. Tak, tylko... Generalnie chodzi o to, żeby oni mieli dodatkowy powód i dodatkową motywację, żeby ciężko zarobione pieniądze, czy, czy lekko zarobione pieniądze wszystko jedno, żeby kupić sobie telewizor e, 3D. No tak, tylko że Finito. właśnie tylko że jest właśnie to problem, że to 3D moim zdaniem powinno ten system powinno się wprowadzić tak, żeby na tych nawet działających telewizorach, które masz w domu móc zastosować, żebyś nie musiał e, wydawać właśnie pieniędzy na telewizor, to, tylko to Mówimy o te... 3D, to mówimy o 3D y, y, y, y, takim, które by działało na zasadzie, wiesz, y, bez okularów, no i tyle, no. No nic już. W takim razie takim półoptymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek. Ja, ja powiem tak, że mimo waga Twoich argumentów, oczywiście w tej ważkiej dyskusji, one do mnie przemawiają, ale ja nadal chcę po prostu 3D i może nie zmienię telewizora, ale, ale zmienię monitor. Monitor ja nie w 3D, tym, w 3 będę oglądał filmy w 3D. No i, super. No i bardzo dobrze, no to będę Wspierał 3D, bo chcę, żeby w pewnym momencie to 3D wyszło z tej niższych filmów takich jarmarcznych i zaczęło po prostu być wykorzystane przez tych reżyserów, młodych reżyserów. Niech to będzie tak świeża krewna, oni wprowadzają te pomysły, wykorzystują tą, tą, znaczy nie nową technologię, ale tą technologię, do tego, żeby tę technologii, żeby wprowadzać jakąś taką świeżość na, na tym tutaj skostniałym e, filmowym rynku. Dziękuję Ci, już jeszcze raz. Dziękuję. E, pamiętaj, żeby sobie zaklepać e, w dni w, w następnym tygodniu, żeby mieć wolne, żeby tutaj nic nie, nie zmieniać, tam ustalimy dokładnie czas nagrywania, ale, ale mhm. już e, cały tydzień najpierw sobie za, zablokuj. że on nie powiedz, że nie wychodzisz z domu wieczorami, bo nagrywasz z Dobra. Um, żegnam się ja, ten Paweł Kadachman. Pamiętajcie, żeby nas widzieć na naszej stronie www.fantasmagieria.net lubić na Facebooku, polecać znajomym. Pamiętajcie, jesteście potrzebni, żeby głosić prawdę. No dobra. No i fajnie, hmm. wiesz, no tak króciutko, mniej niż zwykle. Za tydzień cieszę. możemy dłużej wtedy no, zrobić. Pokojnie, nie ma ja sprawy. Możesz, że, Wiem, że tak specjalnie tematów nie było, ale wiesz... Dobrze, mi się, myślałem, się tak. zrobił temat, tak, ale... Taki taki zawsze gra... miło jest porozmawiać. Uwielbiam dyskusję z tobą. tak e, po prostu intelektualnie, że od razu chcę i, i, i robię sudoku na najwyższym poziomie trudności, więc... <śmiech> Powiem też o nie, bo ona ostatnio zwątpiła we mnie. Tak? No. Chcesz, to mogę z nim porozmawiać na ten temat. Nie... Dobra, yy, słyszymy mikrofon, się w takim razie najwcześniej yy, za tydzień. Znaczy najpóźniej tydzień. Najwcześniej, najpóźniej. <laughs> Jakaś taka, wiesz, ściana, nie odzywaj się tam, nie, wiesz. Nie, nie, najpóźniej za tydzień. Szczególnie, że od ostatniego razu też trochę czasu minęło. Więc... No bo co miałem gadać, wiesz, co, co miałem strzępić? Więc ja wiem, stary mam dużo pracy, teraz zapierdzielam, jak wiesz mały parowozik. A teraz, wiesz, generalnie już przestałem nawet wiesz grać w te gry planszowe, no bo chcę, wiesz, chcę biegać, kurde, no a jednak godzina biegła. Ja, to to jest... ja, ja się biorę za bieganie, ale jak się tylko pogoda poprawia nie? Czy wiesz, że w, wiesz, global warming w Irlandii doprowadził do powodzi i tam wiatry, wichury, no po prostu jest. Aha. Katastrofa. No, mi pogoda nigdy nie przeszkadzała. Wiesz, ja zacząłem biegać e, 3-4 lata temu, to zacząłem biegać jak było, wiesz, e, minus 20 stopni. No, ja też czekam na deszcz zanim wyjdę, nie? Żeby pobiegać, ale. <głos> ale Także sami... tak teraz, tak teraz nie zwracam uwagi. Wiesz. Ale czasami, wiesz, jednak chciałbym y, nie myśleć takich przyjemnych że trzeba sobie słuchawki i biec o, jednak w słoneczku, nie? Dobrze. muszę kiedyś spróbować pobiec chyba z tymi słuchawkami ciekaw jestem jakie to będzie doświadczenie znaczy ja byłem tak, że ja sobie włączę no się... audioksiąstkę, się... liczenie kroków na, na, na Nike Plus i po prostu wiesz robi kilometr. tylko że oczywiście chyba za dwa lata minęło odkąd założyłem moje cicho biegi do biegania więc jezu, od dwóch lat nie biegałeś? ale ty chyba nie masz problemów z nadwagą, co? nie, nie, znaczy w sensie nie to skwiera mi ten problem no nie masz, masz problem w, w, w jeśli chodzi o, o ten jest, Ja mam dobrą. Ja, mężę, mam, słuchaj, ja mam zajebistą kondycję. Zajebiście dzisiaj mi się biegało. Trochę mnie stawy bolą, ale nasmarowałem się maściami. Wiesz, po, tym, po tych 8 kilometrach w ogóle nie czuję wiesz jakiegoś niesamowitego zmęczenia, no ale swoje waże. Mhm. No i ja teraz ile, ile się gdzie się waga zatrzymała? Oj, nie powiem ci, ale dużo. Tak? Stówka? No, spokojnie. To coś ostatnie chyba mi się wydawało, że zszedłeś poniżej tej stówki. Nie, poniżej stówki nie zszedłem w ciągu ostatnich kilku lat, ale no ale tam trochę było, no. Nie myślałeś, żeby jeszcze troszeczkę tak wiesz, na siłowni dopakować, klateczka? Nie, nie. Ja nie lubię siłowni. Boję się, że na siłowni bym chyba nie dał rady. Ja, wiesz, to co ja ocenię w bieganiu, to jest... Yy, samotność. Nie, samotność, wiesz. Ja to, ja to... to... żony na nie, nie, ale dzisiaj właśnie o tym myślałem, wiesz, jak, jak biegałem, nie? Bo, bo tak sobie rozmyślałem, mam takiego grafika mega zakręcony na punkcie 20 kilometrów robi dziennie. I, dziennie? Czy to, co drugi dzień. A, co drugi. I, i, on, I on do mnie mówi, że wiesz, on właśnie tam też takiego bloga prowadzi, tam czytałem takie opowieści, jak to tam, wiesz, przez przypadek trafił na trening jakiejś lokalnej drużyny piłkarskiej, i się podczepił do ich treningu, nie? I zrobił cały ich trening i ten trener tam, tam cała telewizja z nimi, za nimi biegała i ten trener po, mówi do niego, no jak już tam pod koniec, no, mówię, no super, to teraz wracam do swojego właściwego treningu, nie? Bo aż go korciło, żeby tam ich powyprzedzać, tych, tych, hmm. tych, tych, tych, nie? jest po prostu taki mega match, jeśli chodzi o bieganie, No, jest, no tak, no już, już jest taki, Czy wiesz... co że... ja widzę tych profesjonalnych, znaczy, profe... nie, gdzie się gra. No poczekaj, ale chcę ci powiedzieć na rzecz, on, ale właśnie i on to, nie, że on jak kogoś widzi, wiesz, taką grupę Ściga. ludzi, to biega z nimi, wiesz, tworzy ten... Ja sobie tego nie wyobrażam, wiesz, nie, nie, nie wyobrażam sobie, żebym, wiesz, w trakcie biegania, jakbym zobaczył, Zacznę że ktoś biega, to tak, żebym kogoś zaczepił i nagle, wiesz, i na, nagle pomyślał, że, yy, że wiesz, że będę z, że będę z nim yy, biegał, nie? Czy coś takiego. Ale ja, ja, ja wiesz, czasami widzę właśnie takich yy, zawodników, którzy już, już od kilku lat biegają i naprawdę, wiesz, tempo, yy, ta, ta, ta sprężystość. Wiesz, ja wyglądam po prostu jak żółw, że sobie truchtam, a oni błądą, to, um, ja no to strzała. Ja akurat takich nie widzę, tych, ale ja na no to nie zwracam uwagi, mówiąc szczerze. Czy ja, ja, ja, ja w ogóle nie mam kompleksów. Ja w, sobie, ja w ogóle biegnę sobie, ja też kiedyś, kiedyś to bym miał stary, straszny kompleksy, ale teraz ja sobie biegnę swoim tempem, mam no to gdzieś, stary. Znaczy wiesz, podoba mi się to, że wiesz, że takich dzisiaj, nie, biegnę tym tempem i bym zrobił dziesiątkę, nie, no ale już pobiegłem do domu, że tam mi został kawałek, no, ale już muszę, jutro chyba spróbuję a Tak, że, że ja akurat yy, maksymalnie ile robiłem, to, to właśnie tak dziesięć, yy, tak nie? I to była taka godzinka, wiesz, wokół parku, jakimiś ścieżkami i tak dalej. Ja miałem dużą frajdę z tego. Dlatego, że, widzisz, ja mam fantastyczne miejsce do biegania. Ten park, nie? Ten, to jest największy park miejski w Europie, ten Phoenix Park, nie? No tak, tylko to że są śliczne to jest świetne miejsce ziela, do biegania. Mordercy. A co słyszałeś coś? No nie, no tak mi się wydaje. No to jest cywilizowane. No, ostatnio, no. widzisz, ostatnio yy, podobno yy, widzieli właśnie jednego czy gwałciciela, czy kogoś tam. Eee, wiesz, też nie, nie jedną osobę zamordowaną znaleziono w tym parku. No tym to park. jak każdy park, ale widzisz. No nic, Juliuszu. Dobra, kończymy to na nagrywanie. No. no dzięki, trzymaj się, stary. No trzymaj się, cześć. No cześć. i do zobaczenia za tydzień. No na razie.